Przeczytajmy jeszcze kilka słów tutaj z pierwszego listu Jana z czwartego rozdziału i będziemy czytali od wiersza dziewiątego. Od wiersza dziewiątego do wiersza dwunastego. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat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 Nigdy nie widział. Jeśli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Tak jak dzisiaj już tutaj słyszeliśmy, Bóg kocha nas. I to taka prosta prawda. Wielu z nas. Przyszło do Boga, słysząc właśnie tę prostą prawdę: Jezus Cię kocha, Bóg Cię kocha. I tak długo, jak patrzyliśmy na siebie, tak długo, jak chcieliśmy znaleźć w sobie powód do tej Bożej miłości, mogliśmy pojąć tego, jak to Bóg nie kocha. Przecież ja codziennie łamię Jego przykazania. Przecież ja chodzę swoimi drogami, ja Boga traktuję jako taki, taką ostatnią deskę ratunku. Jak już wszystko zawiedzie, no to wtedy może Bóg coś zrobi. Jak trwoga, to do Boga. Ale na co dzień. Owszem, od, niedziela, od niedzieli, od święta, przy jakichś szczególnych okazjach. Co to jest, że Bóg mnie kocha? Dlaczego miał mnie kochać? I tak długo jak patrzymy na miłość w takich kategoriach ludzkich, gdzie miłość bardzo często jest reakcją na coś, co możemy wziąć. Na coś, co y, możemy zyskać. Chłopak zakochuje się w dziewczynie. Dlaczego? Dlatego, że jest brzydka? Dlatego, że y, robi mu jakieś y, żarty ze z niego? Dlatego, że nie się nim nie interesuje? Dlatego, że będzie miał z nią same kłopoty? Nie. Z takim, kim się nie zakochamy. Raczej zdawa się w takiej trzymać brzydka, problemy, narzeka, marudzi. A przecież my w oczach Boga tak wyglądaliśmy. Jak to właśnie, jak, jak tutaj czytaliśmy z Ezechiela, jak, ta, jak, to, jak to dziecko porzucone na polu, miotające się w swej krwi, w błocie, brudne. A Boże serce jest takie, że umiłował nas. I nie tylko, jak już tutaj słyszeliśmy, nie tylko stanął z boku i popatrzał na nas i powiedział: Kocham Cię. To nie taka miłość, słowem i językiem. To nie taka miłość, którą przeszedł i obok nas i wie, że Cię kocham. Wiedz, że Cię kocham i zostawił nas w tym błocie, w tej krwi, w naszej nieczystości, w naszej nieprawości. To nie taka miłość. Ale tutaj czytamy, Bóg widząc naszą grzeszność, która w Jego oczach jest czymś okropnym, czymś brzydkim, czymś nieczystym. Czytaliśmy tutaj, że tak nas umiłował, że posłał swojego Syna jako ubłaganie za nasze grzechy. Ubłaganie za nasze grzechy. To jest piękne słowo. Ubłaganie. Że nasza... To wszystko, w czym my byliśmy niezdolni, to wszystko, w czym my byliśmy oddzieleni od Niego przez naszą nieprawość naszą grzeszność i naszą nieczystość, Jezus Chrystus przychodząc, wziął na siebie, aby nas obdarzyć swoim pięknym swoją czystością swoją doskonałością swoją dobrocią i Bóg teraz patrząc na Ciebie i na mnie może się rozkoszować nami Słowo, Boże mówi nawet śpiewa nad swoim ludem weseli się nas ze swojego ludu gdyż Jezus Chrystus obdarzył nas swoją dobrocią swoją wspaniałością, swoją czystością, będąc tym właśnie ubłaganiem za nasze grzechy. Jeśli by On nie wstawił się za nami, jeśli On nie stanąłby w nasze miejsce i nie wziął na siebie naszej nieczystości, Bóg w pewien sposób pozostałby bezradny, ratuje, chcąc nas ratować. Dlatego, że oprócz tej dobroci Boga, o której dzisiaj słyszeliśmy, oprócz tej miłości Boga do ludzi, Bóg jest też Bogiem prawdy, Bogiem sprawiedliwości, Bogiem świętości. I ten Bóg, który kocha człowieka, powiedział do człowieka, jeśli zgrzeszysz, na pewno umrzesz. Na pewno umrzesz i Bóg będąc wierny swemu Słowu nie mógł po prostu do nas przyjść i nas wziąć w swoje ramiona i powiedzieć zapomnijmy o Twojej nieczystości zapomnijmy o Twoich grzechach zapomnijmy o tym co było Niech teraz zacznij nowe życie Bóg zapłacił wielką cenę aby nas oczyścić aby nas uświęcić, aby móc pełnie swej miłości wylać na nas i czytamy, że w Jezusie Chrystusie obdarzył nas pełnią swej łaski. Z Jego pełni czytamy, wszyscy wzięliśmy łaska za łaską, łaska za łaską. Z Jego pełni. Dlaczego? Dlatego, że On stał się ubłaganiem za nasze grzechy. My naszymi staraniami naszymi dobrymi chęciami, naszą religijnością, czymkolwiek, co my byśmy mogli Mu ofiarować, nie bylibyśmy zdolni do tego, żeby uzyskać tę godność dzieci Bożych, żeby stanąć w Jego obecności, świętości i żyć. Ale Jezus Chrystus stał się ubłaganiem za nasze grzechy. Wziął to wszystko na siebie. Jako doskonały Boży syn, ubłagał Ojca. Przyjmij ich. Zaakceptuj ich. Uznaj ich sprawiedliwość, którą ja im daję. Jest wielkie słowo, ubłaganie. W tym najświętszym miejscu przybytku było miejsce na tej arce na skrzyni przymierza. I to miejsce było nazywane Tronem Miłosierdzia. To było miejsce, w którym arcykapłan raz do roku dokonywał szczególnej ofiary przebłagania, ubłagania za grzechy ludzi. I w tym dniu była wielka radość Izraela. Dlatego, że te wszystkie ciężary, te wszystkie grzechy, te wszystkie nieprawości tego dnia oficjalnie ten arcykapłan z tą krwią wołów i kozłów wchodząc tam, reprezentując ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, ogłaszał usunięte, zmazane, oczyszczone. I ludzie radowali się z czystości, która im była dana. W ten oczywiście obrazowy sposób, który wskazuje na doskonałą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego dzisiaj, bracia siostry, możemy słuchać takiego poselstwa jak to, że Bóg nas kocha, że Bóg zamierza dobre rzeczy w naszym życiu, że Bóg nas trzyma i prowadzi i ma dla nas wizję wieczności. Dzięki ofierze naszego Pana Jezusa Chrystusa. Drogi bracie i droga siostro, tak długo jak patrzysz na siebie, jak patrzysz na swoje możliwości, na swoje dokonania, na swoją sprawiedliwość, Zawsze w sercu będziesz mieć to poczucie nie jestem godzien. Jak ten marnotrawny syn wracający do domu. Chce lepiej. Chce się poprawić, ale nie jestem godzien, żeby był znowu Twoim synem. Jeśli natomiast patrzymy na Tego, który jest naszym ubłaganiem, na Jego doskonałą ofiarę. Tak jak tutaj Jan obłasza nam jest to objawienie Bożej miłości do nas, że daje swojego Syna Jednorodzonego, że On wstawia się za nami, błaga za nasze grzechy i Bóg okazuje nam miłość i wlewa w nasze serca miłość jedni do drugich. Gdyż nie tylko my sami zostaliśmy pojednani, ale wszyscy inni, którzy uwierzyli tak jak my, zostali pojednani. Dlatego możemy się wzajemnie miłować. Dlatego możemy mieć szczególną miłość do braci, do sióstr, gdyż wiemy, że jesteśmy tymi, którzy z łaski Bożej doświadczyli tego pojednania, doświadczyli tego ubłagania, doświadczyli tej bliskości z Bogiem. Pan Jezus zostawił nam tę pamiątkę z swej śmierci, abyśmy łamiąc ten chleb, pijąc tego kielicha, utrwalali w naszych sercach, w naszych umysłach tą wielką prawdę, że On w nasze miejsce umarł. Że On wstawił się za nami krzesznymi, aby nas przywieźć do Boga, Aby otworzyć nam drogę do pełni Jego błogosławieństwa, do pełni Jego kwitości. Aby nas uczynić jednym ciałem, Jego Kościołem, którym jest Boża miłość. Niechaj Bóg błogosławi teraz ten czas wspominania Jego śmierci. I niechaj Bóg zmienia nasze serca. Niechaj pomoże nam na nowo i na nowo widzieć więcej i więcej z Jego ogromnej miłości do nas. Jego łaskawości wobec naszych grzechów i przewinień dzięki ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Dzięki mocy tej ofiary przebłagania. Pochylmy nasze głowy w modlitwie, proszę. Dziękujemy nasz drogi panie, że nie zostawiłeś nas w błocie, w grzechu, w nieprawości, w nieczystości. Dziękujemy Tobie, że posłałeś swojego syna, jedynego, drogocennego syna, umiłowanego, czystego, świętego, bez skazy, zmazy, czegokolwiek w tym rodzaju, doskonałego. Dziękujemy, że posłałeś na ten grzeszny świat w podobieństwie naszego grzesznego ciała, aby utożsamił się z nami, aby nas ratować. Dziękujemy za tą doskonałą ofiarę, w której nasze grzechy, nasze nieprawości, całe nasze zło na Niego zostało złożone. Czytamy, że tą jedną doskonałą ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy przez Niego przystępują do Boga. Panie, jakże wdzięczni jesteśmy za tę ofiarę na krzyżu, za Twoją śmierć, w której nasze grzechy zostały razem z Tobą pogrzebane, nasze nieprawości unicestwione, ten obciążający nas list dłużny ze wszystkimi jego wymaganiami, zostały zmazane. Panie, dzięki Ci, dzięki Ci za wielkie Twoje zbawienia. Niechaj Twój Święty Duch rozlewa twoją miłość w naszych sercach. Abyśmy patrząc, jak Ty nas umiłowałeś, miłowali Ciebie, Ojcze Nasze. I miłowali siebie wzajemnie. Abyśmy i my byli Kościołem, pełnym miłości, pełnym radości zbawienia, pełnym owocu sprawiedliwości, którą nam dałeś. Panie, na pamiątkę Twojego cierpienia na krzyżu Twojego ciała wydanego za nas łamiemy ten chleb i wielbimy Ciebie za to wszystko, co ten chleb nam przypomina o czym ten chleb świadczy za to, że Ty poszedłeś za nas na krzyż aby tam cierpiąc zmazać nasze przechwie dzięki Ci dzięki Ci, kochany Panie, dzięki Ci ten kielich wina, który przypomina nam o Twojej świętej krwi, która zmazuje wszelki grzech, wszelką nieprawość, wszelką niegodziwość. Czymkolwiek się splamiliśmy, czymkolwiek skaziliśmy nasze życie, jakiekolwiek zło nas dotknęło, cokolwiek jest w naszym życiu nieczystego, Panie, ta krew ma moc oczyścić, jeśli pokutujemy jeśli wyznajemy nasze grzechy, jeśli przychodzimy do Ciebie, szukając Twojej łaski i miłosierdzia. Dzięki Ci. Dzięki za moc Twojego przebaczenia i miłosierdzia nad nami. Prosimy, Panie, pobłogosław ten chleb i pobłogosław ten kielich. Daj nam brać z tego chleba i pić z tego kielicha godnie, przyjąwszy tę ofiarę, która za nas została złożona, ukorzywszy się pod mocną ręką Twoją, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, ale sprawiedliwość, która jest z wiary Jezusa Chrystusa, z łaski, z miłosierdzia Twego. Dzięki Ci, kochany Panie. Dzięki Amen.